To są informacje Polskiego Radia 24. Teheran ponownie zamyka cieśninę Ormus. To reakcja na dalszą blokadę irańskich portów przez Stany Zjednoczone. Będzie głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu. Pod znakiem zapytania jest to, jak zachowają się koalicjanci. Radiowa Jedynka świętuje setne urodziny. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało wyjątkowy koncert. Minęła godzina 12. Radosław Siennicki, zapraszam. Cieśnina Ormus znowu zostaje zamknięta. To reakcja na trwającą amerykańską blokadę irańskich portów? Nie zapowiedzi Donalda Trumpa, który powiedział, że nie zdejmie jej, dopóki umowa z Irańczykami nie zostanie w 100% sfinalizowana. Więcej na ten temat Milena i i ruch w cieśninie Ormuz wraca do poprzedniego stanu, czyli pod ścisłą kontrolę sił zbrojnych Iranu. Decyzję ogłosiła podległa Gwardii Rewolucyjnej agencja zajmująca się irańską infrastrukturą. Jak głosi jej oświadczenie, Islamska Republika Iranu zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami zawartymi w negocjacjach prowadzonych w dobrej wierze zgodziła się zezwolić ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych na kontrolowany przepływ przez cieśniny Ormus. Niestety Amerykanie z ich wielokrotnym niedotrzymywaniem obietnic nadal dopuszczają się bandytyzmu i piractwa pod przykrywką tzw. blokady. Rano przez cieśninę przepłynął pierwszy od siedmiu tygodni konwój tankowców z ropą, gazem i materiałami chemicznymi. Wczoraj Iran ogłosił, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta, wzywał jednak Stany Zjednoczone do zdjęcia blokady z irańskich portów. Donald Trump się na to nie zgadza, uzależniając zdjęcie blokady od rozmów pokojowych. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid trzecha. Ważą się losy minister klimatu. Odwołania Pauliny Hennik-Kloski chcą posłowie PiS oraz Konfederacji, to nie pierwszy minister gabinetu Donalda Tuska, którego dymisji żąda opozycja, ale pierwszy, przy którym nie do końca wiadomo, jak zachowają się koalicjanci. Zastrzeżenia do pracy minister mają jej byli koledzy z Polski 2050, ludowcy też widzą niedo niedociągnięcia. Premier z kolei daje ultimatum. Albo jedność, albo koniec koalicji. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz. Była partyjna koleżanka ministry klimatu Katarzyna Pełczyńska Nałęcz mówi wprost, bez spotkania i wyjaśnienia kwestii m.in. nierozliczonych dwóch miliardów z programu Czyste Powietrze i bez włączenia małpek, szklanych butelek po alkoholu do przepisów kaucyjnych, nie mamy o czym rozmawiać. Klub oczekuje takiego spotkania i to jest w ogóle normalne zachowanie każdego ministra. Na posiedzenie klubu Paulinę Henik-Kloskę zaprosili też ludowcy. Szef PSL, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz ma pytania o politykę leśną i o interesy przemysłu drzewnego. Ja bym jej doradzał przyjąć nasze zaproszenie. Wicepremier dodaje jednak, że co innego rozmowy z klubem, a co innego głosowanie nad wotum. Tu musi być jedność. Oczekuje jej też szef rządu. Donald Tusk zakomunikował to liderce Polski 2050. No i powiedziałem otwarcie, jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra klimatu zaplanowano na koniec kwietnia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rząd przeznaczy ponad 22 miliardy złotych z unijnych funduszy na ochronę ludności i projekty podwójnego zastosowania. Pieniądze zostały podzielone na dwie części. Pierwsza połowa trafi bezpośrednio do samorządów, druga do firm, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz do polskich firm, które będą chciały poszerzyć swoją produkcję zbrojeniową lub unowocześnić produkcję już istniejącą lub rozwinąć nowe technologie. Pierwsze wnioski powinny zacząć spływać w najbliższych dniach. Wypłata pieniędzy rozpocznie się jeszcze w tym roku. Strażacy apelują o szczególną ostrożność podczas pobytu w lasach. Wczoraj w Parku Narodowym Bory Tucholskie na Pomorzu doszło do pożaru. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 11 zastępów strażaków i dwa samoloty gaśnicza. Spłonęło około jednego hektara. W lasach jest bardzo sucho ze względu na to, że jest słonecznie, jest wiecznie. Wobec tego ta ściółka jest naprawdę bardzo wrażliwa i podatna na najmniejszą iskrę. Mówiła Jan na Knop ze Straży Pożarnej w Chojnicach. Złużuby przypominają, by nie używać otwartego ognia w lasach i by w czasie ciepłego wiosennego weekendu zachować szczególną ostrożność. Radiowa Jedynka świętuje setne urodziny. Regularne nadawanie rozpoczęło się 18 kwietnia 1926 roku. Prezes Polskiego Radia, Paweł Majcher, zwraca uwagę na ogromną zmianę skali i sposobu odbioru radia w ciągu tych 100 lat. Docieramy w zupełnie różny sposób, 100 lat temu tylko poprzez antenę i radio, odbiornik. Teraz jesteśmy tak naprawdę wszędzie, jesteśmy na każdej platformie streamingowej. Produkujemy materiały, wideo, naprawdę ten słuchacz ma pełen kompleks tego, co tworzymy. Dziś o 17, równo w stulecie nadawania Polskiego Radia, rozpocznie się wyjątkowy koncert. Wystąpią między innymi Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika i Krzysztof Cugowski. Transmisja w Programie Pierwszym Polskiego Radia. To były informacje Polskiego Radia 24. W prawie całym kraju dużo słońca. Więcej chmur na Lubelszczyźnie i tam może popadać deszcz. Temperatura od 14 stopni Celsjusza na północy, przez 16 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie. Klimat: Susza hydrologiczna w Dorzeczu Warty spowodowana jest niskimi przepływami wody w rzece na odcinku od Źródeł do Działoszyna. W większości kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w centrum Warszawy umiarkowana. Z energii odnawialnej pochodzi 60% generowanej mocy, w większości ze Słońca. Klimat. Dzień w Polskim Radiu 24. Prawie 7 minut po godzinie 12 przed mikrofonem. Paweł Zieliński, dzień dobry. Zapraszam na wspólne popołudnie w Polskim Radiu 24, a tematów nam dziś nie zabraknie, bo... Najpierw spojrzymy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczów. Kolejny już zresztą pojawiają się prasowe tytuły. Koniec snu o darmowych mieszkaniach, albo nóż w plecy Frankowiczów. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? O tym już za chwilę. Nieco później będziemy słuchali i rozmawiali też o pieniądzach, ale w kontekście tego, czy na wiosnę warto zmienić pracę. Bliski Wschód to jest miejsce, na które oczy całego świata są skierowane. No i bez przyczyny. Długo się nie nacieszył świat otwartą ormuz, Ormus, bo już teraz Teheran informuje o tym, że na powrót została ona zamknięta. O 13.06 Wojciech Cegielski ze swoimi gośćmi rozmawiał, będzie m.in. na ten temat. A co z Airbnb albo innymi krótkoterminowymi wynajmami mieszkań w bardzo popularnych, turystycznych miejscowościach? To po 14.06 w adresie zamieszkania Agaty Kowalskiej Sejm chce ograniczyć ten proceder i są dwa może niesprzeczne, ale nie do końca uzupełniające się projekty ustaw. Komentarz polityczny to coś, co o 14.30 zawita na antenie Polskiego. Radia 24 Anna Łubian-Haliska z 19.30 Telewizji Polskiej będzie naszym gościem. Później rozmawiać będziemy także o Donaldzie Trumpie, bo w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ciężko o nim nie rozmawiać. No, nie tylko oczywiście Bliski Wschód, ale także jego, nazwijmy to, Konflikt z papieżem też wejdzie dziś na tapę 16-6. to szczyt Europy i rozmowy o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi nasza europejska wspólnota, a później po 17.00 spojrzymy na nas. Na pacjentów, bo wczoraj przypadał dzień pacjenta. W jakiej kondycji jest nasza ochrona zdrowia? Co z nadchodzącym protestem? W poniedziałek rozpoczyna się czarny protest Szpitali Powiatowych. Czy on będzie dotkliwy dla nas, dla pacjentów? Tego dowiemy się w Polskim Radiu 24, ale na początek, tak jak obiecywałem, kwestie frankowe. Gość Polskiego Radia 24. A z racji tego, że to temat niezwykle skomplikowany, przynajmniej na pierwszy rzut oka i ucha, no to będziemy pytali o to wszystko naszą gościnia. Jest nią Agnieszka Sobczyk, pani mecenas z KL Legal. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pani mecenas, mówimy oczywiście o właściwie trzech wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 kwietnia, czyli sprzed dwóch dni. No i szukając informacji na ten temat w internecie można natknąć się na takie złowieszcze tytuły jak koniec snu o darmowych mieszkaniach albo nóż w plecy frankowiczów. Banki mogą odzyskać pieniądze. Czego tak naprawdę dotyczyło to orzeczenia, właściwie trzy orzeczenia. Czy w istocie CUE badał możliwość nieuwzględnienia zarzutu e, zarzutów, e, konsume, e, zarzutów banku, że zasady słuszności, uczciwości e, pozwalają nie uwzględnić podnoszonego przez klientów zarzutów przedawnienia, a z polskiego na nasze. Chodzi o to, że jeżeli któryś z przedsiębiorca, ktokolwiek przez długi okres czasu nie dochodzi swojego roszczenia, to ten, kto ma zapłacić, czyli tutaj konsument, może się uchylić od tej zapłaty, twierdząc, przedawniło się. I ustawodawca przewidział taką, takie klauzule generalne, które pozwalają w pewnych wyjątkowych sytuacjach nie uwzględnić zarzutu przedawnienia, ponieważ ma to, na to wpływ e, dłuż e, terminu przedawnienia, e, zachowanie zobowiązanego i inne okoliczności. I właśnie na ten temat wypowiadał się CULE e, 16 kwietnia. A jakie to są te wyjątkowe okoliczności, pani mecenas? Czy ustawodawca mhm. tutaj, y, ani polski, ani unijny, y, nie wypowiedział się w tym zakresie. Czyli polski powiedział w wyjątkowych okolicznościach, na co ma wpływ długość terminu przedawnienia, zachowanie zobowiązanego przyczyny nie, niedochodzenia tych y, należności wcześniej. Ust y, wyrok unijny z kolei dotyczył kwestii y, jakby poruszenia obszaru, że te, to badanie przez polski sąd w ramach konkretnych postępowań sądowych, konkretnego postępowania. Nie zarzutu przedawnienia ze względu na owe wyjątkowe okoliczności powinno być czynione w sposób obiektywny. Bo pamiętajmy, konsument przez to, że skorzysta z prawa z dyrektywy, czyli z ochrony właśnie konsumenckiej, która pozwala mu na przykład stwierdzić nieważność umów kredytu powiązanych z walutą obcą ze względu na nieuczciwe postanowienia, musi liczyć się co do zasady z obowiązkiem zwrotu należności do banku. No ale bank też ma prawo i obowiązek dochodzić swojej należności w jakiejś, jak to się mówi, sensownych, logicznych ramach od momentu, gdy konsument deklaruje, jest, nie, jest nieuczciwa, jest nieważna. A czy zgodziłaby się pani mecena ze stanowiskiem Związku Banków Polskich, że po tych rozstrzygnięciach Trybunału szanse na takie skuteczne podniesienie przez konsumenta zarzutu przedawnienia roszczenia banku są praktycznie znikome? No to tutaj nie mogę się zgodzić, ponieważ wszystkie roszczenia się przedawniają. Więc jeżeli doszło do przedawnienia to Doszło do przedawnienia. Oczywiście są te właśnie wyjątkowe okoliczności, ale nie można powiedzieć, że w związku z tym roszczenia banków w stosunku do konsumentów się nie przedawniają, bo wtedy ten konsument z powołaniem się na dyrektywę byłby w gorszej sytuacji niż w każdej innej w Polsce, bo zawsze przedawnienie jest. Ale faktem jest, że rozpatrujemy taki największy Rzut, największy wzrost spraw y, sądowych nastąpił po 21. w okolicach 21. roku, bo wcześniej tych spraw cały czas narastało, ale największa ilość wtedy była. I teraz pytanie, czy banki podniosły nieważność, czy banki akceptowały nieważność, składały pozwy wzajemne, składały pozwy same, robiły za do próby ugodowej, podejmowały czynności zmierzające do przerwania biegu terminu przedawnienia te sytuacje nie będą takie zero-jedynkowe. Jakby intencją, jak ja patrzę na, na pytania polskiego sądu, było jakby globalne zamknięcie tej kwestii. Tak? Natomiast CUE e, odesłał nas do wyjątkowych okoliczności, do badania okoliczności konkretnej sprawy. Dlaczego nie doszło? Do, nie należy uwzględnić do przedawnienia, bo przedawnienie jest stanem obiektywnym. Tak? To jest tak, że ja podnoszę, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia i tutaj jakby w orzecznictwie już mamy ukształtowaną cały czas linię. To będzie skutkiem tutaj nieważność, gdy chodzi o te kredyty pseudofrankowe i w ogóle pseudowalutowe. A bank może coś zrobić. Na przykład część banków w swojej polityce w trakcie postępowań sądowych, a prowadzimy ich przecież jako prawnicy, nie tylko ja, ale i koledzy setki, tudzież tysiące, to banki już zaczęły potrącać swoje należności. Tak? Mhm. Czyli uznają zarówno nieważność, e, a równocześnie oni się oczywiście bronią, ale robią potrącenie. Albo na przykład e, dogadują się, ilość skala, ilość ugód jest też daleko większa. Bardzo często teraz w praktyce zdarza mi się, że my wytaczamy powództwo, bo umowa jest nieważna, bo postanowienie było niezgodne z prawem, a to skutkuje nieważnością, a bank od razu w odpowiedzi na nasz pozew składa swój pozew. To oddajcie, bo jest nieważna moje pieniądze. Więc te sytuacje nie są takie, że nie ma przedawnienia, bo ono jest. Natomiast nie będzie jednej z prostej zasady, że nie można uwzględnić żadnych okoliczności, żeby temu przedawnieniu przeciwdziałać. Tak? A, a czy biorąc pod uwagę fakt, iż no, sądy będą teraz musiały w takich ewentualnych sprawach ocenić, czy to jest podnoszenie tego zarzutu jest zasadne i czy te wyjątkowe okoliczności e, wystąpiły, to nie ma takiego zagrożenia, że te sprawy będą się jeszcze bardziej rozwlekały? Znaczy i tak nie rozpatrywałam tego w ten sposób, dlatego mhm. że e, zdecydowana większość konsumentów chce się z bankami rozliczyć. E, druga rzecz... We wszystkich, akurat jeśli mogę powiedzieć o moją praktykę sprawach, my podnosimy przedawnienie, ewentualnie podnosimy zarzuty, które i tak zniweczą żądanie banku. Tutaj tych aspektów, które się pojawiają jest dużo więcej, bo... To są te wyroki, które mówią e, odnośnie przedawnienia, ale przecież już wcześniej CUE powiedział, bank nie może żądać od konsumenta, jeśli ma pieniądze. 396 na 24, C396 na 24. Więc tych jakby, oczywiście to są na, następne kamyczki do ogródka, jak ja to mówię, w sprawach mhm. frankowych, które zmieniły oblicze wymiaru sprawiedliwości, ale to są, te, te orzeczenia nie funkcjonują w próżni. One są już w pewnym systemie, który się utworzył. Ja powiedziałabym inaczej. Są sprawy na przykład postępowań grupowych, które toczą się od... 9 dziesięciu lat, nawet więcej, bo takowe też są. No i teraz pojawia się pytanie, czy jak bank po 10 latach od wytoczenia powództwa dopiero teraz idzie do sądu i on, a konsument podnosi zarzut przedawnienia, czy sąd powinien, nie może go uwzględnić, czy powinien się pochylić? Czy w tej sytuacji jednak istnieją te wyjątkowe okoliczności, które przemawiałyby za tym, że może to przedawnienie istnieje? nie uwzględnić tego zarzutu, więc to będą oceniały polskie sądy, ponieważ te klauzule generalne były, są i będą we wszystkich systemach prawnych. One nie są tylko w Polsce, ale również jest za granicą. I niezależnie od tego, jaki to jest yy, czas, to um, tutaj mamy um, taką informację od Sądu Krajowego, który to pytał SUE, Uznał, że czas trwania postępowania z pozwu kredytobiorcy może prowadzić do naruszenia przysługującego bankowi prawa do e, sądu. To ten czas jest w myśl tego, m, tego orzeczenia nieograniczony, jeśli chodzi o, o, o możliwość do, dociekania e, swoich praw, jeśli chodzi o tę stronę bankową? No, i ja Wam właśnie tutaj ten element, który moim zdaniem, ja, jeżeli chodzi o mój pogląd, to uh -huh. ja z tym wyrazem, z tym stanowiskiem, które Pan przed chwilą zacytował, się nie zgadzam, ponieważ to, że czas trwania postępowania z pozwu konsumenta, tak, nie wpływa na czas sprzedawnienia roszczenia banku, tak? Bo bank, i to jest nasza codzienność, codzienna rzeczywistość, że bank. W tym procesie, w, poza tym procesem z pozwu konsumenta, albo, bo, albo go pozywa równolegle, tak? czyli mhm. sam kieruje roszczenie, więc przecież mógł skierować je wcześniej, albo przecież w tym pierwszym postępowaniu mógł to roszczenie uznać, swoją należność potrącić i rozliczyć. To jest pewna polityka ze strony y, kredytodawców ona istniała i ona się cały czas zmienia, bo teraz na przykład w zeszłym roku, końcówką roku, bo to na koniec roku teraz przypadają terminy przedawnienia, mieliśmy znowu ogromny rzut nowych postępowań w stosunku do kredytobiorców, którzy przeciwko bankom o nieważność domagali się trzy lata wcześniej. Stwierdzenie nieważności w sądzie. A jeśli chodzi o taką kwestię jak ugodę, o których pani mecenas już wspomniała, to czy te przepisy wpłyną na to, że większa liczba klientów może zdecydować się właśnie na to, żeby bezsądowo zakończyć ten ewentualny spór z sądem? Czy jednak, biorąc pod uwagę, no, że ta linia orzecznicza do tej pory była bardzo korzystna dla konsumentów, nie leży to... W w, w takim obszarze, powiem to kolokwialnie, opłacalności dla tych, którzy z bankiem chcieliby się dogadać? Biorąc pod uwagę moją praktykę, ja bym powiedziała inaczej. Mm -hmm. Każdy prywatnie ze względu na własną sytuację osobistą, życiową, podejmuje decyzję na czym zależy mu bardziej. Na czasie, na pieniądzach. Ponieważ ugoda zawsze niesie ze sobą jakieś ustępstwa. To jest naturalna istota i ugody, która z niej wynika. Jeżeli ktoś jest determinowany jakby różnymi okolicznościami życiowymi, on podejmie ugodę. Są osoby, które teraz dopiero wytaczają powództwa. Na przykład, nie wiem, wczoraj miałam rozmowę z klientką, z którą mieliśmy rozprawę i ona powiedziała, że jej się wydawało wcześniej, jak było głośniej, że to nie dotyczy jej umowy, bo ona podpisywała ją tam w 2003 roku. I kiedy się dowiedziała, wytoczyła teraz pozew, to ona powiedziała, że, że nie, bo ona czuje się oszukana i zdania w tej dziedzinie nie zmieni. Natomiast są osoby, które dziś, Złożą, pozew, to złożą wyzwanie do banku i dziś już w odpowiedzi na to wyzwanie do banku pojawia się propozycja ugody i są osoby, które w ogóle w związku z tym nie zdecydują się na pójście na drogę postępowania sądowego. Tu e, sytuacji jest multum i mhm. one nie są zero-jedynkowe. Na pewno jakość, ugu, jakość, oferowanych, jakość oferowanych ugód ze strony banków jest dużo lepsza niż jeszcze kilka lat później. To jest znacząca korzyść dla strony, dla strony konsumenckiej, która ma lepsze warunki zawierania tych ugód. Natomiast z tymi aspektami dotyczącymi zawierania ugód też jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo weźmy pod uwagę na przykład rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatków. Jeżeli Tutaj też mam taką sytuację. Mój klient zawarł ugodę z bankiem, e, przepraszam, zawarł umowę, poszedł do sądu w żądanie ważności. Ale jego rodzice też mieli taką umowę i też poszli do sądu. Jeden ze współkredytobiorców, z rodziców, zmarł. W związku z tym moja klientka, która z tym pierwszym swoim własnym procesie stała się też współkredytobiorcą tego drugiego kredytu. Ona z korzyścią podatkową, bez konieczności zapłaty podatku, nie może zawrzeć dwóch umów bo prawo to wyklucza. Więc tu będzie całkiem inna sytuacja. Tu nie ma takich zero-jedynkowych e, rozstrzygnięć. Na pewno ilość ugód jest dużo większa niż kiedyś. E, też powiedzmy sobie szczerze, orzeczenia też zapadają teraz szybciej. Samo Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na przyspieszenie rozstrzygnięć w tej dziedzinie. Natomiast każdy we własnym zakresie podejmuje w tym obszarze decyzję. A jeśli chodzi o Unijny Trybunał Sprawiedliwości, to mamy też kolejną sprawę. Na razie mamy tylko opinię rzeczniczki generalnej. Ostatecznego orzeczenia jeszcze nie ma. Czekamy na nie, no ale bardzo... Często prawie we wszystkich przypadkach jest tak, że ta opinia rzeczniczki generalnej, a wcześniej rzecznika generalnego pokrywa się z ostateczną decyzją sędziów. No i tutaj chodzi o ubezpieczenia w ramach kredytów hipotecznych. Rzeczniczka CUE oceniła, że po unieważnieniu umowy kredytu frankowego bank nie ma obowiązku zwracać składek za ubezpieczenia chroniące konsumenta. To jest kolejne takie orzeczenie, które no nie do końca jest prokonsumenckie. To ja bym powiedziała inaczej. Mhm. To orzeczenie zasadza się znowu na automatyzmie. Sama umowa, upadek umowy kredytu powoduje upadek zabezpieczenia. Bo ta, taka, taki był zakres zapytania. Mhm. Ale przecież umowa ubezpieczenia też musi spełniać warunki ustawowe. I w tych obszarze właśnie podnoszone przez panią rzecznik ubezpieczeń na życie albo y, ubezpieczeń nieruchomości my analizujemy, ja mogę powiedzieć po swojej praktyce, warunki tych umów i podstawy do ich zawarcia. W tym obszarze zapytania, przynajmniej jeżeli chodzi o doniesienie medialne na dzień dzisiejszy, nie ma w ogóle informacji, że w świetle polskiego prawa przy przystąpieniu do umowy generalnej, bo przecież każdy z tych klientów, uh -huh. żeby płacił do banku, musiał przystąpić do umowy zawartej między bankiem a ubezpieczycielem. I w świetle polskiego prawa, artykuł 808, paragraf 2 Kodeksu Cywilnego, jedynym, kto ma płacić spłatkę jest ubezpieczający, czyli bank nie osoba, która przystąpiła. Z drugiej strony te umowy w, swoich, w swojej treści odwoływały się bardzo często, jeżeli chodzi o moją praktykę, do kwoty zadłużenia, czyli na przykład suma ubezpieczenia przy ubezpieczeniu na życie, czyli wypłacana mhm. w przypadku śmierci konsumenta ubezpieczonego, a przekazywana do banku cesją, jest Wypłaca, jest ustalana na podstawie wysokości zadłużenia z tytułu umowy kredytu, którą, której dotyczy, e, dotyczy ten spór o nieważność. No to w tej sytuacji ta umowa ubezpieczenia też jest nieważna. Tylko trzeba wyjść z schematu, sam upadek umowy kredytu powoduje nieważność umowy ubezpieczenia i przejść do postanowień treści umowy ubezpieczenia, bo tam również istnieją podstawy, żeby zwrotu tych z tych świadczeń się domagać, bo to też nie składek, bo konsument nie płaci składek. On zwraca bankowi składki, które on powinien ponieść. Więc to co do zasady, rzeczywiście taki jest wydźwięk, ale patrzmy na szczegóły i Doniesienia medialne nie pokazują wszystkich. Ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, mm -hmm. co kto powiedział w tym układzie, ale my takie zwroty, y, ubezpieczenie na życie y, dla klientów uzyskiwaliśmy i raczej ze względu na tę opinię i nawet wyrok w takim duchu nie przestaniemy ich uzyskiwać, u, nie utracimy prawa do odzyskiwania tych należności, ponieważ my się opieramy na nieważności umowy ubezpieczenia, jest jest kwotą kredytu. A jeśli chodzi o same banki i o ich, mm, powiedzmy to, agresywną kampanię, kilka lat temu widzieliśmy mm, cały internet i różnego rodzaju media zalane były reklamami banków, które mówiły o tym, że najkorzystniejszą opcją dla kredytobiorcy jest ugoda z bankiem. I jak zauważyłem na różnego rodzaju forach frankowiczów, to... Powraca, Powracają też na platformach społecznościowych takie mm, bardzo sugerujące reklamy banków o tym, że jednak lepiej zaszczędzić sobie tego stresu przed sądem i zawrzeć umowę. Czy mm, są jakieś granice, które pani zdaniem, pani mecenas zostały przekroczone przez to, w jaki sposób banki proponują. No mamy do tego jeszcze kampanię choćby telefonów od banków, które proponują te ugody i jak słyszymy od wielu frankowiczów, no, ci konsultanci mówią, że im szybciej, tym lepiej i najlepiej podjąć decyzję prawie, że ad hoc. Już. Pan dzwoni, a pan mówi tak. To znaczy, ja uważam, że to są poważne sprawy. To nie jest spór o 5 złotych. To jest najczęściej największe zobowiązanie finansowe życia konsumenta, więc takich decyzji nie podejmuje się natychmiast pod wpływem chwili i emocji. Tak jak wspomniałam, idea ugody polega na tym, że każdy sobie ustępuje. Ja podam przykład jakby z mojej praktyki. Klientowi zaproponowano ugodę 30 tysięcy ci zwrócimy, a w postępowaniu sądowym dochodzi 200. Czy jemu się opłaca? Ponad, oczywiście do zwrotu ponad tą kwotę, którą otrzymał. Co to jest, mówię. Cały czas indywidualna sytuacja i ocena każdego człowieka. Są osoby, dla których to są duże pieniądze, one miały, mają jakieś zobowiązania, plany i dla nich te 200 tysięcy, te 170 tysięcy różnice, bo tam było, ja powiedziałam, 30 mhm. do 200, to jest kwota, na którą warto czekać. Tak? Są osoby, które nie chcą pójść do sądu, bo stres, tak jak pan powiedział, no jest nieuniknionym elementem związanym ze stawiennictwem, ze, ze składaniem zeznań przed sądem. Ale z drugiej strony, jeśli mamy jasną, klarowną sytuację, nie mieliśmy wpływu na treść umowy, umowa jest nieuczciwa, a przez to nieważna, no to podejmujemy decyzję. Ja nie mogę powiedzieć klientowi, że ma zawrzeć ugodę. Ja mam go poinformować zawsze o ryzykach związanych z jej zawarciem, czyli na przykład te kwestie ewentualne podatkowe, które mogą się pojawić, ile, może, ile traci, ile zyskuje, ale czas ma też swoją cenę. Tak? Więc ja nie namawiam klientów do ugody w ten sposób, że mówię, że muszą je zawrzeć, tylko informuję go o wszystkich konsekwencjach zawarcia ugody, realnych i potencjalnych. A każdy we własnym zakresie podejmuje decyzję co do pieniędzy, bo to są jego pieniądze. Ja nie mogę podjąć decyzji, czy klient ma wziąć 200 tysięcy czy 30, bo mi nie wolno. A jak wygląda, może nie procentowo, ale tak zwyczajowo z Pani i, i z osób, które się tym zajmują i są w, w jakimś Pani kręgu znajomych, jak wygląda ta wygrywalność, że powiem kolokwialnie, w stosunku do tego, ile spraw jednak banki wygrywają, to zdaje się, że większość to jest orzeczenie po stronie klienta. Tak, no, jeżeli chodzi o naszą kancelarię, to mamy skuteczność 99%. Średnia krajowa, z tego co się orientuję, to jest 97-8%, bo to, to są umowy standardowe. Jest jasnym, że no, konsument nie może negocjować ich postanowień, to bądźmy realistami. Natomiast, e, natomiast jeżeli chodzi o czas, bo to jest ten czynnik, który moim zdaniem zwiększa ilość ogód. Są od, są ośrodki, typu Warszawa, powiedzmy Katowice albo inne duże miasta w, no w tym momencie wojewódzkie, które będą miały w granicach apelacji poszczególnych, które są bardzo obciążone, więc ten czas oczekiwania na wyrok jest bardzo długi. To jest nawet trzy lata. Cztery lata w niektórych przypadkach. Czy to pierwsza, czy to druga instancja. Więc wtedy on inaczej, inaczej to oceni osoba, niż ta, która dostaje wyrok po roku w pierwszej instancji. Tak? I tak... Tego się nie da porównać. W Polskim Radiu 24 mówiła mecenas Agnieszka Sobczyk z KL Liga. Pani mecenas, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo na no widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję również Państwu, ale zostańcie proszę z Polskim Radiem 24. Jako się rzekło, już za chwilę Marek Klapa będzie szukał odpowiedzi na pytania, czy zmiana pracy na wiosnę to jest najlepszy sposób na podwyżkę, a może to jest dobry moment na szukanie dalej w ramach mobilności zawodowej, na przykład w innym kraju Unii Europejskiej.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 tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, rozpoczynamy saldo... Ekstra. Porozmawiamy teraz o rynku pracy, o trendach i o tym, na co możemy sobie pozwolić. Może jakaś podwyżka, może zmiana zatrudnienia. Naszym przewodnikiem po obecnym rynku pracy będzie pan Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy BCC, ale także osoba reprezentująca platformę n -Pulse. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dobrze, panie Tomaszu, jak to wygląda dzisiaj? E, e, cały czas się chwalimy i to też wynika z danych, które do nas napływają że z tym rynkiem pracy jest świetnie, że bezrobocie według tej unijnej metodologii jedno z najniższych w Unii Europejskiej, a zatem nie mamy prawa narzekać. Czy tak istotnie jest, czy w tym momencie są jakieś trendy, które powinny nas w jakimś stopniu niepokoić? No, my jako naród to chyba jesteśmy trochę takim e, narzekającym e, ludem Lubimy, wschodu Europy. Prawda. Lubimy trochę ponarzekać. Natomiast no rzeczywiście jeszcze cały czas te wskaźniki e, ekonomiczne są takie, że to narzekanie, jeżeli już, to e, nie powinno być aż tak duże. Tak, e, tak jak pan redaktor powiedział, no poziom e, bezrobocia mamy na tle innych krajów w Unii, bardzo niski. E, PKB mamy dodatnie e, cały czas. E, no nawet porównując to do naszego najbliższego sąsiada, z którym mamy największą wymianę handlową, czyli Niemiec, no to tak naprawdę oni się powinni od nas uczyć. Teoretycznie mm -hmm. nie powinniśmy się martwić. Teoretycznie. No właśnie, ale jak tak popatrzymy niżej, no to jednak małymi kroczkami to bezrobocie minimalnie wzrasta. Eee, nie są tu duże skoki, no ale jest to jakiś, e, jest to jakiś już e, taki wynik, e, że no... Możemy się zacząć zastanawiać. E, oczywiście jest też tak, że inaczej to bezrobocie wygląda w dużych ośrodkach miejskich, a inaczej, jeżeli zaczniemy analizować całą Polskę. No bo te takie główne ośrodki miejskie, najbardziej liczne, no to tam to bezrobocie. No to jest 1,5%, 1,6%, 1,7% w związku z powyższym. No naprawdę z punktu widzenia... Pracodawcy znalezienie pracownika przy tak niskim poziomie bezrobocia jest bardzo problematyczne. Spoglądałem w dane GUS-u i tutaj szczególnie Warszawa i Poznań, ale to od lat te dwa miasta tak. wyróżniają się pod względem właśnie niskiego bezrobocia. Ścigamy się, ja tu sobie zrobiłem notatki przed mhm. naszym spotkaniem. Poznań w ogóle 1.4, Warszawa 1.5. No więc no to jest tak naprawdę e, można powiedzieć, że tego pracownika ze świecą szukać. E, co znaczy to dla ludzi, którzy no, pracują? No znaczy to, że no, cały czas jest tak, że są trochę wygranymi na tym rynku pracy, bo, bo, bo, bo tak naprawdę e, pracodawca chcąc zmienić pracownika, no to musi uwzględnić czas, w którym no, trzeba to ogłoszenie opublikować, rozpocząć ten proces rekrutacyjny. On może być oczywiście zewnętrzny, wewnętrzny, natomiast no, na pewno to e, ileś kosztuje ileś kosztuje wdrożenie tego pracownika, w zależności od stanowiska. To są często niemałe koszty. Im bardziej zaawansowane stanowisko technologicznie i więcej tych procedur, obowiązków, tym ten czas potrzebny na odpowiednie osiągnięcie tej efektywności będzie dłuższy. Więc tak naprawdę dla pracodawcy są to ogromne koszty. Więc cały czas no, pracownik jest wygrany. Natomiast jak już przyjrzymy się do na przykład struktury demograficznej, to wcale nie jest tak kolorowo. Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że są niektóre branże, które po prostu brały z rynku juniorów jak leci. Na przykład właśnie IT, mm -hmm. czy centra usług wspólnych. Najlepiej jakby był student, bo wtedy oczywiście tańsze koszty zatrudnienia i nieważne czy umie coś robić, czy nie umie, my przyuczymy. Teraz sytuacja się bardzo mocno zmieniła i na przykład branża IT OK, publikuję oferty pracy, jest ich całkiem sporo, widzimy właśnie od ostatnich kilku, kilku miesięcy drobne ożywienie na tym rynku, natomiast to są stanowiska e, już takie wysoce specjalistyczne. To nie jest tak, że szukamy tych juniorów, tylko raczej e, cenione są osoby z doświadczeniem, cenione są osoby, osoby seniorskie. E, no a gdzie w tym momencie ten młody człowiek ma się tego nauczyć? I tu pojawia się problem, bo sporo osób zainwestowało w tą edukację, która czy to od samego początku, czy to no, no zmiana w, w trakcie miała ich po prostu z rynkiem IT bardziej związać i nagle się okazało, że zainwestowali czas, zainwestowali pieniądze, a tej pracy dla juniorów no nie ma. W związku z powyższym. Tutaj obserwujemy pewne takie e, pewne takie niepokojące ruchy. No bo tak naprawdę, jeżeli nie wykształcimy tych juniorów, no to za chwilę nie będzie seniorów do zatrudnienia albo firmy będą sobie, sobie ich sobie wyrywać. E, też trzeba to, jeżeli chodzi o to bezrobocie, to też trzeba wspomnieć o tym, że struktura bezrobocia w grupach wiekowych jest różna, czyli największa będzie w tym w tym najmłodszym segmencie 16-30. No bo bo to są osoby, czy wchodzące na rynek pracy, czy właśnie jeszcze, które nie do końca podjęły taką świadomą decyzję, gdzie chcą pracować, więc e, tamta rotacja, tamta zmiana, zmiana pracodawców jest duża. No i kolejną rzeczą, która jeszcze nie jest tak e, zupełnie stresująca, ale coraz częściej wychodzi na wierzch jest sytuacja na rynku osób 50+. Plus. Te osoby już dużo dłużej szukają pracy, tak jak średnia jest między 7-8 miesięcy na znalezienie nowej pracy, no to te osoby zwykle już wchodzą w ten termin na 100 miesięcy. No proszę sobie wyobrazić, że no mamy te 50+, plus i nagle wypadamy z rynku pracy na, na 10 miesięcy lub więcej, no to ani nasza sytuacja materialna nie będzie dobra, ani też sytuacja psychiczna nie będzie dobra, bo w tym momencie, no, jesteśmy bombardowani z mediów, wszystkimi takimi informacjami o kompetencjach AI, że tak naprawdę kto tych kompetencji AI nie pozyska, no to wypadnie z rynku pracy na dobre. E, bardzo dużo jest tutaj na no, takiej negatywnej narracji, bo, bo, bo to AI to nie jest ani straszne, ani nie, tak jak już w naszych wcześniejszych rozmowach e, poruszyliśmy temat, że ono z dnia na dzień nie przyjdzie, nie zabierze nam m, pracy, natomiast no, osoby, które e, są e, pozostają bez pracy dłuższy czas, no już ma coraz więcej lęków i obaw. W związku z powyższym, no też gorzej się sprzedają na kolejnych rozmowach nie, rekrutacyjnych. E, w związku z powyższym sytuacja jest dobra, natomiast są pewne takie sygnały, że ten rynek pracy stanie się trudniejszy. No mamy teraz przecież ostatnie, sprawa z ostatnich kilku tygodni, konflikt z Zatoce Perskiej, no, a jeszcze nie wiemy, kiedy ten konflikt się skończy i jak te łańcuchy dostaw będą wyglądały w najbliższej przyszłości. W związku z powyższym, no musimy się też trochę przygotować na to, że te ceny mogą nam zacząć z powrotem wzrastać, bo o ile teraz inflacja została opanowana, te cele, te cele już są, są blisko spełnienia, to wszystko wskazuje na to, że to jednak ruszy nam z powrotem, bo tak jak pan powiedział, no, paliwo jest w każdej bułce. To mam taką propozycję, żebyśmy zerknęli w dane makroekonomiczne, których yy, yy, wiele osób bardzo nie lubi, czyli <śmiech> wzrost wynagrodzeń yy, nie lubi, bo często sami nie odczuwamy yy, aż takich wzrostów, a one mm. są yy, co miesiąc raportowane przez yy, GUS. No i mamy 6%. To oczywiście jest dynamika dużo niższa niż jeszcze rok temu, ale jednak to jest cały czas więcej, dużo więcej niż poziom inflacji. Co z tym się dzieje, jak te liczby powstają, no i też czy to nie jest powód do takiej frustracji. Zaraz, tutaj widzę 6%, a moja pensja jest taka sama, na przykład nie wiem jak strzelam w 2022 czy 2021 roku, takie głosy słychać. Tak, no to nie ma się tutaj co dziwić. Natomiast no, te wszystkie wskaźniki opierają się na statystyce. I to jest ten pies, yy, co ma trzy nogi i człowiek, którego go wy też ma trzy nogi, no bo, bo poszli razem na spacer. E, więc to jest niestety, że statystykę yy, budują też skrajne wartości. W związku z powyższym... No, są e, branże, w których rzeczywiście e, to, te wynagrodzenia rok do roku bardzo mocno rosną, no i one bardzo wpływają nam na ten, e, na ten wskaźnik. E, natomiast e, no są też branże, które mm, już w zeszłym roku wiedzieliśmy, że zaczynają e, zwalniać, że zaczynają odbywać się te redukcje. E, w związku z czym myślę, że to też może mieć wpływ na zahamowanie wzrostu, tak jak teraz, teraz właśnie te, te 6%, no to e, życzyłbym oczywiście wszystkim, którzy, którzy e, pracują na etatach, żeby te, te, te wzrosty wynagrodzeń e, i moc nabywcza pieniądze oczywiście za, za, za, za tym e, podążała. Natomiast te takie trendy, czy to lokalne nasze czy, czy światowe wskazują jednak, że no, są branże, tak jak na przykład automotive, e, produkcja, przetwórstwo, e, meble, no, tam e, bardzo mocne spadki widać i e, naprawdę wystarczy spojrzeć po profilu firm, firm, które światowo w skali światowej ogłaszają zwolnienia, no to Myślę, że to prędzej czy później nas też czeka, bo bardzo mocno zależy nasza gospodarka od tych branż. Więc myślę, że to jest w stanie wyhamować wzrost tych średnich wynagrodzeń i w dłuższym terminie, jeżeli oczywiście nie będziemy mieli tych skoków inflacyjnych, no posadowić je, już ten ta, ta, ta, ta, ta wzrostu nie będzie tak duże jak w ostatnich latach. A ile prawdy jest w takim powiedzeniu, czy w takiej... Mądrości Ludowej chciałoby się powiedzieć, że najprostszą drogą do uzyskania podwyżki jest zmiana pracy. Tak, e, teoretycznie oczywiście tak. E, I nawet przed naszą audycją e, wpadł mi do e, przeczytania artykułu, gdzie z punktu widzenia psychologicznego, hmm. e, co się dzieje w mózgu człowieka, kiedy myślimy o tej zmianie pracy. I bardzo mocno w ogóle idealizujemy to. Wyobrażamy sobie, jeszcze nie, nie zmieniliśmy pracy, ale już sobie wyobrażamy, że miejsce, do którego idziemy, będzie na pewno lepsze, przyjemniejsze. Trawa Będą zieleńsza u sąsiada. Bardzo, bardzo będzie po prostu zieleńsza, będzie tej trawy więcej. I psychologowie już stwierdzają i badają zjawisko, że zmieniamy tą pracę, i wcale tak kolorowo nie było i te wszystkie kwestie związane właśnie z depresją, wypaleniem zawodowym wracają ze zdwojoną siłą. No proszę, przy zmianie pracy. Przy zmianie pracy. Kto by pomyślał, mm -hmm. prawda? Miało być nowe rozdanie, nowe otwarcie, miało być lepiej, eee, a tak naprawdę bardzo mocno idealizujemy sobie to chcąc właśnie uargumentować przed sobą, że to jest dobra decyzja. A czasami droga do wynagrodzenia wcale nie musi prowadzić przez zmianę pracy, tylko po prostu przez ścieżkę porozmawiania ze swoim pracodawcą. No mamy teraz kwestię jawności wynagrodzeń, więc po pierwsze sobie możemy sprawdzić, czy nasze wynagrodzenie na tle osób w danej firmie jest o odpowiednim poziomie. Możemy też po prostu ze swoim przełożonym Porozmawiać na ten temat, bo często jest też tak, że żyjąc w tej dynamice, w której jesteśmy, część pracodawców w ogóle e, zapomina o tym. Po prostu, jeżeli coś działa, to tego nie ruszają. W związku z powyższym, taki sygnał od pracownika m, może być e, sygnałem, który rzeczywiście może spowodować e, to zwiększenie wynagrodzenia. E, więc wcale nie trzeba się zwalniać. Żeby, żeby przedsięwziąć jakąś próbę większego zarobienia. Okej, okay, jeżeli oczywiście sprawdzimy, że w danej firmie no już e, jest ten szklany sufit, uh -huh. e, że chcemy się rozwijać, budować kompetencje, e, stać się no, bardziej wartościowym człowiekiem w organizacji, a nasza organizacja nam tego nie oferuje, no to okej, okay, jeżeli sobie taką analizę przeprowadzimy i wiemy, że branża, w której chcemy działać no, zapewni nam to płynne przejście, no to myślę, że, że, że, że po takiej analizie można, można taką decyzję podnieść. Natomiast no, ten rynek widać, że jednak po tym okresie czasu potrzebnym na zmianę pracy i po ilości Ofert, która jest jednak rok do roku mniejsza, więc nie mamy małe bezrobocie, bardzo niskie, wysoce konkurencyjny rynek, natomiast wcale tych ofert pracodawcy nie publikują więcej. Oferty, ofertami, ale jeden z moich gości kilka tygodni temu już po antenie, po wyjściu ze studia, pokazał mi na swoim smartfonie coś, co mocno go zafrapowało, zainteresowało. Otóż. No tak, jeżeli kupujemy samochód, to sprawdzamy jego parametry, opinie użytkowników, yy, staramy się jak najwięcej o tym aucie dowiedzieć. Tak samo jest z nieruchomością czy kierunkiem wakacji. Chcemy się dowiedzieć, czy ten ocean, czy to morze faktycznie jest takie ciepłe w czerwcu, jak podają przewodniki. A kiedy zmieniamy pracę, i to jest zjawisko, które mam wrażenie nabiera na sile, sprawdzamy opinie o pracodawcach. Pojawiają się takie już możliwości w sieci, że możemy sobie poczytać. Ludzie anonimowo wpisują tam przeróżne opinie. I teraz uwaga, zazwyczaj są to opinie negatywne. Rzadko kiedy ktoś napisze coś pozytywnego o swoim albo o byłym pracodawcy. Nie, tam są... Na pewno też cenne informacje, które można zweryfikować w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, na przykład system premiowania. Mm, ale jak to wygląda od tej drugiej strony? Bo ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy, jak pan powiedział na początku, tym narodem narzekającym, więc lubimy sobie ponarzekać. Czy faktycznie yy, no, jest sporo przewin po stronie pracodawców i, i rzeczywiście te trupy z szafy wychodzą po jakimś czasie? No, z jednej strony, jako pracodawca, to chciałbym trochę e, bronić pracodawców, ale no, nie jest tak kolorowo. Myśmy robili e, w tym roku badanie dotyczące doceniania w pracy mm -hmm. e, i on no, rok do roku wyniki ma, ma coraz gorsze, czyli tak naprawdę no, Polak w pracy doceniany nie jest e, i bardzo mu to doskwiera. E, w związku z powyższym, no, tutaj nie obserwujemy trendu, żeby to się zatrzymało, tylko raczej cały czas jest spadkowe. Najpierw raz w tym roku mieliśmy ujemny NPS, czyli wskaźnik, który e, no, najłatwiej mówiąc e, mówi o tym, czy polecimy pracę w, w organizacji, w której pracuje, swojemu znajomemu. E, I okazuje się, że już nie bardzo. E, w związku z tym, no coś w tym jest. Oczywiście z, po drugiej stronie mamy to, że dobrego nie chwalimy, narzekać lubimy. Y, natomiast no, musimy to wszystko sobie E, zważyć, e, starać się rzeczywiście poszukać e, opinii w internecie, natomiast nie iść ślepo e, i nie słuchać tylko i wyłącznie no, jednego negatywnego głosu, bo e, zarówno te opinie no, w internecie można moderować mhm. i może to robić Jedna, jak i druga strona. W związku z powyższym, no tutaj zradziłbym taką powściągliwość i, i, i jak najdokładniejszy research, no bo tylko dzięki temu będziemy w stanie poznać realny obraz to, co się w danej organizacji dzieje. Natomiast, no, tak jak my obserwujemy jako, jako badacze trochę ten rynek, no to rzeczywiście ludzie charakteryzują się mniejszym optymizmem, jeżeli chodzi o ocenę swojego miejsca pracy rok do roku. Tak dyplomatycznie powiem. Mm -hmm. Bardzo ładna dyplomatyczna odpowiedź. To wystarczy. A zatem jak powinniśmy się przygotować do zmiany pracy? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że podjęliśmy decyzję, jest wiosna, Natura budzi się do życia, nadchodzi lato, fajnie by było coś zmienić, pracuję już za długo na danym stanowisku, w danym miejscu, ofert jest bardzo dużo dla danego stanowiska, ok, zmieniam coś w swoim życiu. No to taka pierwsza rada, jaka przychodzi panu do głowy? No, myślę, że określenie swoich kompetencji, mocnych stron i kierunku rozwoju, co tak naprawdę chcemy robić. Może być tak, że oczywiście traktujemy pracę tylko i wyłącznie jako e, miejsce, które zapewnia nam środki na, na przeżycie. I to też nie ma co e, tutaj mówić, że to jest jakieś złe podejście. Natomiast żeby właśnie w tej pracy czuć się dobrze, no to my jako ludzie potrzebujemy jednak jakichś wyzwań. Okej, okay. mogą to być wyzwania e, wynikające z rozwoju, pozyskiwaniem nowych umiejętności, no to przede wszystkim chyba tak musimy dobrać pracodawcę, który takie rzeczy oferuje. E, no teraz... O tyle jest plus, że właśnie mając dostęp do internetu jesteśmy w stanie sobie w mniejszym lub większym stopniu ocenić poziom wynagrodzenia w takiej firmie czy ogólnie w branży, więc już raczej jeżeli się dobrze przygotujemy do tego procesu, to nie idziemy na rozmowę kwalifikacyjną na zasadzie, ach, powiem tyle to będzie za dużo, powiem tyle to będzie za mało, bo raczej większość wynagrodzeń z raportów płacowych jesteśmy w stanie sobie określić, więc przede wszystkim musimy wiedzieć czego chcemy wiedzieć dokładnie na jakie stanowisko aplikujemy, dopytać tego pracodawcę, co tak naprawdę, czego on tak naprawdę od nas oczekuje i, i sprawdzić, czy my te oczekiwania chcemy spełniać. No bo najgorzej może być, że dwie strony umówią się na dwie różne rzeczy i potem, po tym pierwszym czy drugim miesiącu następuje ten taki nieprzyjemny moment, że, że, że trzeba się rozstać i okazało się, że te oczekiwania, no to były tak rozminięte, że żadna ze stron nie jest z tego, tego zadowolona. No musimy się też przygotować do tego, bo tak jak powiedziałem, no kwestia ekonomiczna jest bardzo ważna i może nam wpływać ogólnie na psychikę i tego postrzeganie. No więc e, jeżeli w statystykach wychodzi, że jesteśmy w grupie wiekowej, która między 7 a 8 miesięcy szuka tej pracy, no to Musimy mieć oszczędności, które nam pozwolą tej pracy szukać w spokoju. Bo może nie być nic gorszego, że z jednej strony, tak jak Pan Radak, powiedział, podejmujemy decyzję, chcemy coś zmienić w swoim życiu, mamy ambitne plany, no i po tych dziesięciu miesiącach nie udaje nam się znaleźć tej pracy marzeń, a sytuacja ekonomiczna zmusza nas do podjęcia jakiejkolwiek pracy. No to wiadomo, że My w tej jakiejkolwiek pracy raczej nie będziemy szczęśliwi. Ten, który nas zatrudniał, też nie będzie szczęśliwy. No i tak naprawdę ten proces trzeba będzie rozpocząć od nowa ale już mamy dodatkowy negatywny bagaż e, na plecach. Mhm. W związku z powyższym e, wydaje mi się, że taką decyzję, no to oprócz tego, że psychicznie przed sobą musimy podjąć, że dobra, decyduje się na ten krok odwagi, że, że, że tą pracę szukam, no to z drugiej strony też zabezpieczyć zasoby pozwalające mi e, tej pracy szukać w komforcie. No. Inna jest oczywiście sytuacja, kiedy płynnie zmieniamy pracę, czyli po prostu jeszcze gdzieś pracujemy, e, rozpoczynamy procesy rekrutacyjne, w których e, odnosimy no, sukces, mamy to przyrzeczenie zatrudnienia e, i taka zmiana pracy, no nie niesie za sobą tego ryzyka ekonomicznego, że będę długo szukał pracy, pozostanę bez, bez pracy. W związku z tym, no, jeżeli miałbym być adwokatem tej strony pracowników, no to sugerowałbym, e, żeby takie decyzje podejmować, e, a uprzedzając swojego bieżącego pracodawcę na zasadzie drogi i drogi. Pracodawca, no już y, nasza relacja końca dobiegła i ja ci y, mówię, szukaj kogoś na moje miejsce, a ja szukam y, sobie innej pracy. To... A to w idealnym świecie chyba. W idealnym tak świecie, dzieje. tak. Mhm. No raczej to wygląda tak, że jak już mamy podpisane dokumenty w nowej y, organizacji, to kładziemy wypowiedzenie w starej organizacji i, y, I Czasami się. też tracimy, bo, bo, bo, bo można by było coś sobie wynegocjować i nigdy nie wiemy, jakie argumenty są po drugiej stronie. To jest bardzo trudne, bo nie mamy zdolności też przewidywania przyszłości i co się dzieje i jakie karty w talii ma nasz menadżer albo pracodawca, ale w takim razie Druga strona, czyli pracodawca. Co powinien zrobić pracodawca albo jego menadżer, albo osoba kierująca jakimś zespołem, aby rzeczywiście ten zespół utrzymać w ryzach? Bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że, że wszystko jest OK, oczywiście z tyłu głowy mamy te zmartwienia o to, co się wydarzy w najbliższym czasie, konkurencja na rynku pracy, kryzys demograficzny, etc., etc. Więc co powinien robić pracodawca, bo. Odpowiedź dać podwyżkę jest zbyt prosta i zbyt trudna jednocześnie. I może być niemożliwa do zrealizowania, mhm. jeżeli, jeżeli nie mamy po prostu na to budżetu. No z takich, myślę, że najlepiej działających i najtańszych metod jest posłuchać. Tych osób, które mamy w zespołach trzeba po prostu posłuchać. Możemy badać zaangażowanie. To je, jeżeli zaangażowanie jest niskie, no to, to, to, to mamy wyraźny znak e, tego, że w tym zespole e, może być tak, że ludzie już szukają pracy albo, albo za chwilę będą to, to robić. E, starać się właśnie Doceniać. Doceniać mhm. za pracę. To jest rzecz, która na naszym rynku bardzo mocno kuleje i nie zastąpimy tego żadnymi owocowymi czwartkami. Bo to też, jak pracujemy z, z menadżerami, czasami spowodowanie tego, żeby taki, taki, taki menadżer powiedział na koniec dnia, słuchajcie, zespole, to była naprawdę dobra robota, no to w, w dużej części ludzi nie przechodzi to przez gardło. Bo u nas jednak no, panuje ta y, kultura, brzydko mówiąc, y, y, negatywnego w uniesieniu komentowania rzeczywistości. Natomiast y, takie, takie good job, to, to, to, to jest ciężkie. Mhm. A to, tak naprawdę, mówmy się szczerze, kosztuje najmniej. Pan Tomasz Szklarski, ekspert rynku pracy BCC, ale także osoba reprezentująca platformę n -Pulse. To był magazyn Saldo Extra, Marek Klapa. Do usłyszenia. Aldo Ekstra, reklama.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 W weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Teraz czekolady Wedel oraz Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 18 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermocę Tucsona i oferty na pozostałe suwy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl Marian, mm. a po całym tygodniu pracy... No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w, w Media, Media Expert. Expert. No przecież. Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie. Autopromocja.